Witam Was przed mikrofonem Jakub Krzemiński w podcaście Poznaj Anime O czym jest dzi dzisiejszy odcinek? W dzisiejszym odcinku powiem coś y, na temat swojej historii z anime W sumie o tym jeszcze nie mówiłem, a wszystkich gości do tego zachęcam, z którymi audycję prowadzę y, Już mam dwa odcinki mniej więcej umówione też właśnie ze znajomymi, którzy też będą mówić o tym No, ale dzisiaj powiem ja, bo ja jeszcze nie mówiłem i stwierdziłem, że ach, nagram jest to spowodowane po części tym, że jakoś nie mam chęci ostatnio do oglądania anime a Przydałoby się jakiś nowy odcinek nagrać, tak więc opowiem coś teraz o swojej historii no. yy, Tak jeszcze myślę, że może następny odcinek nagram o odcinku, przepraszam, odcinku, o filmie pełnometrażowym *trigun*. Tylko od razu mówię, że tam będzie trochę spoilerowania i będę starał się... Yy, w oglądania nagrywać, żeby od razu całość ocenić jak mi się podoba dany fragment i tak dalej no. no to chyba tyle z takich rzeczy organizacyjnych No to... Zaczynajmy! zacząć od tego, że moja historia z anime no, rozpoczęła się również wtedy, gdy się u... urodziłem już miałem mówić, obudziłem gdy się urodziłem, no bo w sumie e, jak byłem mały no dobra, jak byłem może tak bardzo, bardzo mały to może nie pamiętam co mi się działo no, ale jak już byłem w tym wieku takim e, zerówka, trochę mniej, trochę więcej no to się oglądało te bajki no i na podejrze Polsacie leciał Sailor Moon no, przede wszystkim jakoś czarodzika z Księżyca na nie lecia. Na TVA nie? Chyba na leciała super świnka. Nie pamiętam jaka jest wersja tego ory tytułu oryginalna. No i się to oglądało. W późniejszym okresie no, o, były również Pokémony i tak dalej, ale jeszcze w międzyczasie miałem coś takiego co się nazywa antena satelitarna. To nie były żadne pulsaty cyfrowe ani nic w tym stylu, tylko taki. Mm, no zwykła czasza, jakiś taki dekoder, i to się na tym mogło odbierać właśnie satelity programy no i to było albo darmowe, albo nielegalne, nie wiem jak to działało, ale było. Tak. No i. Na stacji bodajże RTL 7, o ile pamiętam, wtedy puszczali anime. Dragon Balla, Dr. Kla Dr. Slump, Sanseya, coś tam jeszcze, sporo tego było. No, i wtedy się już tym zalekko zainteresowałem, ale to jeszcze nie było takie świadome oglądanie anime, tylko raczej taka bajeczka z sieczką i, i żeby się pośmiać. Yy, no, i gdy już tak troszkę więcej lat miałem, bodajże byłem pod koniec podstawówki, około 6 klasy podstawówki. Znajomy, znany jako Gazalp Polecił mi bardzo dobry rysownik Od razu mogę go Wam polecić Na stronie deviantart.com Możecie sobie pod jego nikiem znaleźć sporego prac No, mówi mi No stary, jest taka sprawa no Obejrzyj sobie ta, ta, takie coś Mówi, mówi mi no, Genesis Evangelion A ja myślę No spoko, no, czemu nie no i... dobrze. Dał mi płytę, bo, bo wypalił mi właśnie tego animca, no i sobie siedzę w domu, oglądam, patrzę. Kurde, ale zje... ale sięka z bani, dosłownie. No, już o tym anime mówiłem, no i ono naprawdę, takie piętno swoje wywarło na mnie. Jestem wielkim fanem tego anime, no i czekam teraz na Ewangeliona trójkę bo... ach, no właśnie. no i dobrze. No i gdyż obejrzałem sobie tego Ewangeliona, to stwierdziłem Muszę obejrzeć więcej, muszę obejrzeć więcej Tylko co by to obejrzeć, co by to obejrzeć, no bo wiadomo Początki są zawsze trudne, co najpierw obejrzeć, żeby się nie zrazić No, no i na następny ogień wziąłem bodajże y, Lowe china. of Hina, kojarzycie takie? No, tacy bardziej znający się na anime i mandze powinni kojarzyć ten tytuł, no bo to jest jeden z pierw... jedna z pierwszych takich haremówek No, i w sumie jedna z najbardziej znanych takich haremówek mm. Nie będę treści opowiadał, bo nie ma co No, ale później już poszło tak z górki Na początku oglądałem sporo takich właśnie romansideł, trochę yy, Trochu Echi i tak dalej No i... W pewnej chwili... Coś mi tu nie pasuje Chyba będę chciał przesłuchać, ale wydaje mi się, że y, słów takiego stwierdzenia No i nadużywam już w tym odcinku, więc będę starał się go ograniczać. No właśnie. Następnym takim anime ważniejszym, które obejrzałem, y, było bodajże Green Green, które właśnie zmieniło mi troszkę też y, wizję na anime, że nie tylko są grzeczne jakieś takie dzieła, że... Spoko, korma, siedełko, korma, siedełko, no ale, że też może, mogą być jakieś ostrzejsze No i to było takie dosyć w takim, no i w pozytywnym i w negatywnym świetle, no bo trochę dla mnie to było takie, no, To jest strony dziwne Wiadomo, że ta klasa to jest jeszcze ten wiek, w którym, no przynajmniej moje roczniki to chyba takie były, że Szósta klasa a to jeszcze jest takie podejście trochę dziecinne, że, o nie, kobieta, a... No właśnie. Yy, I prawda jest taka, że przez całe gimnazjum. Tak, w sumie przez całe gimnazjum, obe... całe gimnazjum trzy lata ciągle oglądam anime Wciąż i co chwilę. Yy, nie było w sumie w gimnazjum nauki. Bo co może w gimnazjum nauki. No. Oglądałem, oglądałem i ten. tych tytułów naprawdę uzbierało mi się pełno. Nie pomyślałem wcześniej, bo mogłem wszystkie te tytuły sobie wypisać w jakiej, na jakimś zeszyciku lub na w jakimś pliku notatni w notatniku. Żeby na przyszłość wiedzieć co już oglądałem i tak dalej, bo ta lista naprawdę byłaby olbrzymia. A w tej chwili są takie strony, no bo wtedy internetu jeszcze za bardzo. Nie no, już miałem już, miałem już internet chyba w gimnazjum, nie jestem pewien. Ale teraz są już takie strony, że. Oszka takie strony, że.. Jest, tu taka, jest taka strona jak My Animalist. I na tym My Animalist y, można sobie wypisać całą liczbę. Znaczy całą liczbę, wszystkie animce jakie się oglądało. No i to jest coś w stylu Last FM. A to Last FM pewnie kojarzycie, no bo część, większa część już tego używa też.. Uży, tego używa też. Tak, używa też. No właśnie. Y, tej strony również używa. No Last FM to jest takie że włączamy sobie na komputery programi, który ma, się nazywa LastFM. No i poprzez słuchanie, nie, yy, na przykład w, na Windows Media Player, wszystko to jest tak zwan, tak, się, jak się, jak, tak jak jest to nazwane, scroblinguje się na serwer. Jest na naszej stronie pokazane co słuchamy w tej chwili. A My MyAnimalist działa tak, że po prostu wpisujemy sobie, no właśnie, jeszcze Las FM porównuje to z innymi użytkownikami, jak jesteśmy dopasowani gustem muzycznym itd., itd. A MyAnimalist po prostu porównuje takie anime, jakie oglądamy, nasz ulubiony bohater, undzozovata, undzovata, etc., etc., etc. No właśnie. I właśnie mogłem sobie to, my anime jest teraz, ładnie wszystko mógłbym sobie wziąć i uzupełnić Jednak, że nie pamiętam co oglądałem, bo tego była taka ilość, że... Krótko mówiąc... Dużo, no Nawet bardzo no dobrze Jednak, jednak, jednak, jednak Było takie anime, które wywadło na mnie równie wielki wpływ I... Pojawił się drugi główny bohater, który jest jednym z moich ulubionych. Tym anime był Trigun i główny bohater właśnie Stampido. Bardzo mi się ta postać spodobało, jej podejście do świata. Hmm. No, w sumie mogę powiedzieć tak, że po części biorę z niej przykład też. Staram się właśnie żyć w taki mniej więcej sposób, żeby... Korzystać z życia jak się da, mniej więcej, bo też, nie, żeby nie brać za dużo. A do tego żyć w zgodzie z innymi i. No, jak to wiele osób mówi, żyć tak, żeby przy śmierci ktoś jeszcze zaśmiał ze mną. No. Nie ma, za bar... nie ma już za wiele o czym mógłbym teraz powiedzieć. Tak więc myślę, że ten odcinek będzie ewidentny krótki, taki, ewidentnie, krótki taki, taki, taki, taki, taki, no, ale będzie krótki. No. fakt, że będzie krótki. No, krótki. O, 10 minut. Już jest 10 minut. Za 10 minut, 3 sekundy. Dobra, nie będę tak przedłużał na siłę, yy, tylko może jeszcze powiem takie moje ulubione anime. Możliwe, że w trakcie poprzednich odcinków mówiłem to moje ulubione ale, nie, ale teraz powiem tak, żebyście wiedzieli jeszcze wy tak w pełni. No, ulubione anime moje to jest Neon Genesis, Evangelion, Trigun Death Note. Yy. Jeszcze jest takie anime, które się nazywa Furikuri. FLCL. Miałem, zaczynałem już kiedyś nagrywać o tym, tylko że choć rzuciłem tym, bo jednak straciłem chęci do nagrywania. Tutaj o, o, o tym animcu, ale o nim jeszcze może powiem. Yy... I jeszcze. W sumie mangi jeszcze moje ulubione to jest Berserk. Ostatnio one, one pisał, zacząłem, zacząłem czytać też mi się spodobał, ale jeszcze nie jest z moich ulubionych, ale jest jeden z moich, jeden z moich takich No, jak przeczytam więcej, to mi się spodoba, tak myślę No bo jestem tam bodajże na 30 tomie, na 60, czy może nawet na 20 tomie, nie, nie, nie, nie pamiętam już, bo Czytam na bieżąco, znaczy czytałem wcześniej na bieżąco, teraz już czasu nie miałem, dużo pracy, no ale nie ważne. No i no i jak wszyscy wiedzą, również lubię Hatsune Miku A Hatsune Miku to nic innego, ale Vocaloid a Vocaloid jest to genera generator yy, wokalu, wokalu dźwięku, dźwięku Ścieżki dźwiękowej znanej również jako wokal do piosenek tak. I w Hatsune Miku jest to głos, o którym już mówiłem I musicie sobie posłuchać odcinka bodajże piątego, w tej chwili nie jestem pewien Podcastu Poznaj Anime Tak yy, No i chyba już zakończę, bo tak nie, nie ma co na siłę na nic nagrywać Tak więc przed mikrofonem siedział Jakub Krzemiński, mówił do Was właśnie ja, Alduron Jakub Krzemiński Słuchajcie polskich podcastów, słuchajcie Radia Pełna Powaga, która w tej chwili jest wyłączone. Dajcie nam dotację, bo nam brakuje właśnie na kolejny miesiąc I musimy sobie tak troszkę wyrobić jeszcze yy, nadwyżkę na nowy rok na serwer yy, No i w sumie tyle Farewell, do zobaczenia, miłego dnia Sayonara! A właśnie, takie ogłoszenie parafialne, yy, za, o, o którym muszę powiedzieć yy, i to związane z pełną powagą. Chodzi o to, że potrzebujemy, tak, dżingli, nowych słuchaczy, nowych... Prowadzących I ogólnie każdego chęty, każdej osoby Chętnej do pomocy przy rozwijaniu radia W tej chwili Jesteśmy w pełni legalni Ale o tym powiem w nowym Odcinku pełnej powagi Gdy Norbert wróci pielgrzymki Tak jak wróci z pielgrzymki I nagramy kolejny odcinek Bo jak na razie tylko podróżuje Po całym świecie w Franca jedna I mi nie pomoże nad radiem No bye